W końcu jednak zdarzyło się, że po długiej wędrówce poprzez piaski, skały i śniegi, mały książę odkrył drogę, a drogi prowadzą zawsze do ludzi. Dzień dobry, powiedział. Kim jesteście? Był w ogrodzie pełnym róż. Odpowiedziały róże. Mały książę przyjrzał się im. Bardzo były podobne do jego róży. Kim jesteście? zapytał zdziwiony. Odparły róże. Ach! Westchnął mały książę i poczuł się bardzo nieszczęśliwy. Jego róża zapewniała go, że jest jedyna na świecie, a oto tu, w jednym ogrodzie jest pięć tysięcy podobnych. Byłaby bardzo zdenerwowana, pomyślał. Kaszlałaby straszliwie i udawałaby umierającą, aby pokryć zmieszanie. — A ja musiałbym udawać, że ją pielęgnuję, bo w przeciwnym razie umarłaby rzeczywiście, aby mnie tym upokorzyć. Później mówił sobie dalej. — Sądziłem, że posiadam jedyny na świecie kwiat, a w rzeczywistości mam zwykłą różę jak wiele innych. Posiadanie róży i trzech wulkanów sięgających mi do kolan, z których jeden prawdopodobnie wygasł na zawsze, nie czyni ze mnie potężnego księcia. I zapłakał leżąc na trawie.